Jest ci ciężko, wszystko zwala się na głowę Możesz być pewny, z czasem będzie coraz gorzej Myśli sobie, że to tylko chwilowe, że już dobrze wszystko Lecz znowu w oczy tobie, ciągle to samo, tak samo Już od lat, już tak to ustawione, wiesz, taki jest ten świat Ciągle to samo, tak samo, wieje w oczy, trudne chwile Lecz nie daj się zaskoczyć A ty wiesz, sobota, że często były takie, takie chwile, chwile Których ja na pewno nie będę wspominać, wspominać mile W poszukiwaniu tych, tych pięknych jak, jak tyle byłem do przodu, a w oczy wiał mi wiatr Wciąż więcej było błędów, wciąż, wciąż więcej, więcej strat Główny jest ten świat wart, kiedy nie ma niczego, nadziei nie ma A los nie chce dać ci tych swoich najlepszych kart A bez słów jest nieleko na duchu Było tak, że po prostu miałam brzuch, tylko w celu to jedyne chwile kiedy było miło, miło było, było. Ale to się zgubiło, na lepszy się zmieniło Odwracam tarte życia w gonitwie za lepszą chwilą Nie szukam już nauki, bo za dużo jej było Blizny na duszy To nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo To nie jest tak łatwo być szczęśliwym To nie jest tak łatwo dawać kiedy nie ma się nic I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć to nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo To nie jest tak łatwo a, być a, szczęśliwym nie. To nie jest tak łatwo dawać, nie, kiedy nie ma się nic I kiedy wiatr w oczy i nie masz gdzie się skryć Tak Popatrz jak w oddali nie bucha Popatrz widzisz, widzę straszna zawierucha Jakby to ominąć, chętnie rady bym wysłuchał Ledwie kilka stopni wyżej wiatr z powrotem z mucha. Ja naprawdę dobrze znam takie uczucie Dni w, w których wyczerpuje się współczucie Dobrze znam to, kiedy na nic nie wystarcza Zero Ci o ci dostarcza Nowym głównym ci obarcza? Czy, czy się ci Nie jesteś nawet pewien, czy cię wytrzyma tarcza Dwa wyjścia masz, grasz albo się wykańczasz Wiem o czym masz, ciągle myślisz o awansach Znajdź, awansa z dziewczyną w niuansach Za plecami psów myśliwskich cała masa I choć już czujesz, że świeczka twa przygasa Pomyśl, przecież mogą smoknąć mnie w kutasa Jestem pełen zasad i wiernie, wiernie się ich trzymam. trzymam Nie martwi mnie fatum, dobrze wiem, połoc otrzymam